Dzień dobry. Jako taki dodatek 8 września 2015 roku omówię dokładniej źródła historyczne na temat szatana i demonów. Jako, że podaję szeroki zakres wiedzy, możliwe są jakieś pomyłki, a to co podaję to tylko delikatny zarys, bardziej jako tropy badawcze dla głębszej analizy. Szatan bierze swą nazwę od hebrajskiego słowa Satan i znaczy tyle co przeciwnik, ktoś przeciwny. Może to być wysłannik Bożka Jachwi, który sprzeciwia się złym ludziom, może to być przeciwnik, na przykład prokurator w sądzie lub jakikolwiek przeciwnik. Bóstwo izraelskie określane jest jako JHWH 4 litery co może być czytane jako Jahwe, Jehowa, Jachwi, Jahwe lub podobnie. Bóstwo na Bliskim Wschodzie miało jakąś nazwę. Asyryjczycy nazywali się dosłownie Aszur i ich bóstwem był Aszur. Babilończycy mieli Marduka, Sumeryjczycy mieli Enkiego, Enlila i inne bóstwa, a Izraelczycy, którzy spisali potem księgi Biblii Hebrajskiej zwanej przez chrześcijan Mylnie Starym Testamentem, swoje bóstwo nazywali J.H.W.H., co ja czytam jako Jachwi. Jachwi to jest takie Jahwo, Jachwi. Jest to znana nazwa jeszcze z Bliskiego Wschodu, z Kananu. Był to jakiś jeden z bożków Kananu, przy czym Żydzi uczynili je swoim głównym bóstwem, a w końcu jedynym bóstwem. Drugie określenie na bóstwo Izraela to Elohim, Elohim, od Eloch, co może znaczyć mocarz, a Elohim to liczba mnoga, co znaczy prawdopodobnie mocarze siłacze, co w przekładach fałszujących tekst tłumaczone bywa jako Bóg. Ja tłumaczę to dosłownie jako ci elowie, te ele, ele lub mocarze. Siłacze też można oddać. U mnie liczba mnoga jak w oryginale ma to znaczenie, bo Bóg to jest takie pojęcie już abstrakcyjne, filozoficzne, monoteistyczne, a u Żydów to byli elowie. Jest to jakby jeszcze ten posmak politeizmu, oni mieli swoich bogów, swoich elów, swoich mocarzy, inni mieli swoich mocarzy, ich mocarze w końcu się określili jako jachwi, innych jako marduk, aszur i tak dalej. Dlatego jeżeli ja czytam na przykład jachwi, ele twój, to jest to całkowicie zgodne z oryginałem, bo inni na przykład tłumaczą Pan Bóg, nic to nie mówi. Nie ma ani imienia jachwi, które jest imieniem własnym bóstwa, ani jego określenie jako Ele, mocarze. I teraz wyjaśnię, co to jest Ele. Ele czy L? El? L w liczbie pojedynczej. Bo to jest tak: L el i Ele. Ci Ele, ten L. El. el to staro i semickie bóstwo, znaczące tyle, co ojciec bogów, starzec siedzący na tronie z brodą, miłośnik wina i kobiet, przypominając Bożka Izraelskiego jachwi z Biblii Hebrajskiej. Kiedy czytamy już w oryginale Biblię hebrajską, zarówno w tehilach jak i z innych fragmentów, to właśnie wyłania się taki miłośnik wina, taki dość rubaszny bożek, takie jak lud Izraela i wierzenia religijne ludów Bliskiego Wschodu. W Biblii hebrajskiej, zwanej Starym Testamentem, praktycznie nie ma satana jako władcy ciemności, ewentualnie poza kilkoma zdaniami, które można by na siłę tak interpretować. Cała demonologia rozwijała się w tradycji ustnej i literaturze późniejszej. Od IV wieku przed naszą erą do XX wieku naszej ery. Wcześniej, jeśli coś było, nie wiemy, tego pisma się nie zachowały. Największe wynurzenie Biblii Żydowskiej o przypuszczalnym satanie mamy w księdze Izajasza, 27 rozdział, 1 werset. Cytuję moje tłumaczenie. W dzień ów zajmie się jachwi w mieczu jego twardym i wielkim i silnym ku jatanowi, wężowi uciekającemu i ku jatanowi, wężowi krętemu i zabije tego tanina, co w morzu. Sens jest taki, że Jachwi zabije tego livjatana, tak jest dzisiaj to odczytywany ten wyraz, lifjatan. Przy czym można go też inaczej odczytywać, bo tekst spółgłoskowy ma to do siebie, że różne samogłoski można tam wkładać i na przestrzeni wieków zapis współgłoskowy nabierał innych znaczeń samogłoskowego odczytu. To jest właśnie cytat o Taninie, o Oliwiatanie, co można też czytać jako lojtan, lotan. I to jest jakby wynurzenie na temat przypuszczalnego satana z księgi Izajasza. Hebrajczycy nie byli twórcami idei satana przeciwnego, jachwi, tu być może nazwanego Liwiatan, Loitan, Loetan, Liotan, który jako wijący się wąż z wielu głowami wyrastał z morza nogami i walczył z Jachwi. I Jachwi pokonał go, biorąc do ręki miecz twardy i silny i zabijając go tak. Loitan mógł być przywódcą nieczystych duchów, lub jakimś smokiem wrogim dla Bożka Izraelskiego, który po ciężkim boju był go w stanie pokonać ku radości ludu. Na terenach, gdzie Hebrajczycy w XII wieku przed naszą erą założyli państwo Izrael, w Kaananie czyli Palestynie, było wiele ludów, które tam zdobywały przewagę, jak Fenicjanie, Huryci, Chetyci, Egipcjanie. W mieście Ugarit. Znaleziono taką samą wersję walki Boga z Lojtanem spisanej przed powstaniem tu państwa Izrael, co dowodzi, że ta opowieść była znana w całym tym obszarze i każdy z ludów przyjmował kolejną wersję jednej opowieści o walce najwyższego Boga ze swym przeciwnikiem, czyli Satanem. Ugarib to było jedno z miast na terenach Palestyny, wcześniej zwanej Kanaanem. W tym Ugarycie znaleziono wielkie biblioteki z pismem i między innymi tam odkryto właśnie opowieść o tym, że Lojtan Lotan był pokonany. Ten sam wyraz prawie, troszeczkę inny zapis. Mamy tekst ugarycki spisany przed powstaniem państwa Izrael z około 15. 13. wieku przed naszą erą i ich pismami. Na przykład księga Izajasza opisująca Lojtana powstała prawdopodobnie po 700 roku przed naszą erą. Czyli setki lat przed napisaniem księgi Izajasza i tego fragmentu już istniała wersja o lojtanie. W Ugaricie znaleziono zapisaną wersję tej samej opowiastki. Gdy mowa jest chyba do bóstwa Baal, bo tam tekst ma jakąś małą lukę, ale z szerszego kontekstu najprawdopodobniej chodzi o kolejne bóstwo Baal. Zresztą w Biblii ono występuje, bo Baal to znaczy Pan, jest to jakby Adonaj, Władca. Władca też się pojawia. Przy czym akurat kapłani Jachwi walczyli z Kananem i z tymi religiami i Baal w pewnym momencie stał się wrogiem, z którym Jachwi walczył. I teraz przeczytam tłumaczenie w przykładzie zbliżonym tego ugaryckiego tekstu. Porazisz Lotana, węża zwinnego, wykończysz węża krętego siłacza z siedmiu głowami. I teraz mamy tutaj na przykład słowo zwinnego, że ten wąż jest zwinny. Jest to ugaryckie barach, spokrewniony z hebrajskim barach. Nawet te same słowa występują, bo Żydzi mieli tak naprawdę język kanański przejęty. Te same słowa nawet występują, bara, bara, lotan, lojtan. Po prostu oni należeli do grupy językowej kenaanu. Inny tekst ugarycki ma. Nie był tanin pokonany i pojmany. Zniszczyłem krętego węża siłacza z siedmiu głowami. Znowu mamy tekst o tym, że Lojtan miał siedem głów. Siedem to jest liczba święta w całej Biblii hebrajskiej i w Nowym Testamencie. Między innymi sabat, siódmy dzień i tak dalej, obchodzenie tego wszystkiego. Różne siódemki występują na, na budowę świątyni i tak dalej w świątyni. To jest liczba święta. I teraz znowu mamy tutaj podobne słowa. Ugarycki tanin jest spokrewniony z hebrajskim tanin. Czytałem wcześniej, że w hebrajskim tekście Izajasza też mamy tanina. Dosłownie. I zabije tego tanina, co w morzu. Tutaj też jest napisane. Nie był tanin pokonany i pojmany. Zniszczyłem krętego węża siłacza z siedmiu głowami. I teraz z Biblii Psalm 74, 12, 14 ma. I Ele, władca mój, od przodu czyni wybawienie pośrodku ziemi. Ty rozbiłeś w mocy Twej morze. Zgniotłeś głowy taninów na wodach. Ty rozłopałeś głowy liwiatana. Dałeś jego żywność dla ludu, dla cyim. Cyim to mogą być jakieś istoty pustyni wygłodzone. Możliwe, że chodzi o ludzi, którzy z powodu obżarstwa potwora nie mieli co jeść. Inni czytają to, tyś kruszył głowy Liviatana, dałeś go za pokarm ludowi na puszczy. Widzimy więc, że z tej chwili wynika jasno, że Tanin miał głowy. Tekst ugarycki dokładniej stwierdza, ile tych głów było. Było ich siedem. Churyci, którzy mieli w Keananie i w okolicach północnych swoje państwo, Mitanni, Około XV wieku przed naszą erą, też mieli walkę Boga z Satanem, przeciwnikiem zwanym Kumarbi, który walczył z Teszubem o dominację i przegrał. Przy czym, na szczęście, zachowała się szersza wersja niż w księdze Izajasze i tekście ugaryckim, więc o owym Lojtanie wiemy dzięki temu więcej. Mamy dokładniejszy tekst o tej walce przeciwnika z bóstwem, więc można powiedzieć, że mamy trochę barwniejszy opis tych zdarzeń, niż tylko stwierdzenie, że Baal czy Jahwi pokonał Lojtana Tanina. Z wielu głowami dokładnie może być siedmioma. Churyci byli wojowniczym ludem, który, jak ich Bóg, Teszub, pokonywali inne ludy z ich bóstwami, więc te idee były odbiciem ich stylu myślenia i życia. Podobnie jak hebrajczycy i inni wojacy, Którzy z mieczem zdobywali ziemię i ze zbrodnią założycielską tworzyli swe państwa. W książce Churyci Macieja Popko, tu podaje w ramach prawa cytatu, czytamy tłumaczenie churyckiego mitu, znalezionego w hetyckim tłumaczeniu. Churyckie pismo do dzisiaj jest nieodczytane, ale hetyci przetłumaczyli churyckie mity i podania. Teraz przeczytamy tłumaczenie Macieja Popko. Niegdyś w dawnych czasach. Królem niebios był Alalu. Siedział Alalu na tronie, a potężny Anu, czyli sumeryjski bóg niebo, pierwszy pośród bogów, stał przed nim. Do stóp mu się kłaniał i czarki z napojami w dłoń mu wkładał. Przez dziewięć lat był Alalu królem niebios, lecz w dziewiątym roku Anu wystąpił do walki. Anu wystąpił do walki przeciw Alalu i zwyciężył go, Boga Alalu. Ten uciekł przed nim i ukrył się w głąb Ciemnej ziemi, co można zrozumieć, że do piekła został jakby strącony. A na jego tronie zasiadł Anu. Siedział Anu na tronie, a potężny Kumarbi jedzenie mu podawał. Do stóp mu się kłaniał, czarki z napojami w dłoń mu wkładał. Przez dziewięć lat był Anu króle niebios, ale w dziewiątym roku Anu wystąpił do walki przeciw Kumarbiemu, a Kumarbi potomek Alalu wystąpił do walki przeciw Anu spojrzenie kumarbiego już anu nie wytrzymuje wyrwał się z rąk kumarbiego i uciekł anu ku niebu powędrował pognał za nim kumarbi za stopy go chwycił lędźwie mu odgryzł nasienie do wnętrzności kumarbiego jak płynny brąz spływało tutaj nasienie chodzi o nasienie płciowe aby go zapłodnić gdy się wymieszało gdy kumarbi połknął głęboko nasienie anu uradował się roześmiał. on zwrócił się do niego, rzekł do kumarbiego. Cieszysz się z powodu tego, co masz we wnętrznościach? Ponieważ połknąłeś moje nasienie. Nie ciesz się tym, co masz w sobie. Ciężkie brzemię w twych wnętrznościach złożyłem. Po pierwsze sprawiłem, że nosisz w sobie potężnego teszuba. Teraz opuszczam fragment, czytam dalej. Opuścił go kumarbiego z dobrego miejsca. Czyli z brzucha kumarbiego. Wyszedł bohaterski Teszub, ja tu dodam, który potem pokonał Kumarbiego, a który prowadził z nim boje według innych relacji historycznych, jak niemali ludzie, którzy opowiadali te podania. Dla ludzi starożytnych takie opowieści to były jakby relacje historyczne, tak samo jak dla wyznawców Jezusa opowieści z Ewangelii to są opowieści historyczne, potwierdzone według ich mniemania. I tak samo myśleli starożytni o tego typu legendach, mitach. Dla nich to było jakby opis historii zdarzeń faktycznych. Dalszy fragment książki churyci Macieja Popko. Odkrycie w latach 30. ubiegłego wieku zbieżności między mitem churyckim a teogonią Hezjoda, która stanowi podstawę każdego wykładu mitologii greckiej, stało się wielką rewelacją. Ukazało ono, jak fałszywe było rozpowszechnione wtedy mniemanie o samorodności i niezależności religii i mitologii greckiej. Także teogonia opowiada o walce kolejnych pokoleń bogów o panowanie nad światem. U Hezjoda, najstarszą generacją bogów, reprezentuje Uranos, czyli niebo. Po nim władzę obejmuje Kronos, odpowiednik Kumarbiego, a następnie Zeus, grecki bóg burza, jak churycki Teshu. Istnieją dowody na to, że churycki mit o walce pokoleń bogów o władzę był dobrze znany w Kanaanie. Opowiada o nim w swym dziele Wojnikika. Filon z Byblos, piszący po grecku autor z przełomu I i II wieku naszej ery. Fenicjanin z pochodzenia. Wylicza cztery generacje bogów. Pierwsza to Elion, po grecku Hipistos, najwyższy. Druga Uranos, czyli niebo. Trzecia Elos, czyli fenicki El. Ten sam El, co jest u hebrajczyków zresztą. Wreszcie czwartą tworzy Baal, Hadat, odpowiednik kuryckiego Teshuba i greckiego Zeusa. Zeusa się czyta. Początek jest uszkodzony, pisze dalej Maciej Popko. Chodzi tutaj o to, że początek kolejnego podania chetyckiego tłumaczenia jest uszkodzony tych churyckich mitów. Pierwsze czytelne zdanie przywodzi na myśl słowa, którymi rozpoczynają się eposy Homera i Enejda Wergiliusza. I tu Maciej Popko cytuje. Kumarbiego ojca wszystkich bogów opiewam. Kumarbi mądre myśli w głowie zbiera. Dzień zły, nieszczęsny, szykuje, wobec te szuba zło zamyśla, te szubowi przeciwnika gotuje. Ogarnęło go, kumarbiego, pożądanie i spał ze skałą, i spływało w nią nasienie. Wziął ją pięciokroć, a potem jeszcze dziesięciokroć ją posiadł. Ja tu dodam, aby potem ze skały się urodził przeciwnik, syn kumarbiego. Kumarbie opuścił swój dom i wyruszył w drogę. Kiedy przybył do domu morza, rzekło morze, Niechaj postawią tron dla kumarbiego, aby usiadł i stół przed nim. Niechaj przyniosą mu jadło i napoje. Niech przyniosą mu wino do picia. To jest bardzo ważne, że ci bogowie lubili pić wino, co pokazuje, że twórcy tych bogów, kapłani, to też były pijaczki, które wymyślały po pijaku te wszystkie brednie dla swojego brudnego interesu, o czym potem powiemy. Czytam dalej Macieja Popko. Kiedy nadszedł piętnasty dzień, kamień, Czyli tutaj syn Kumarbiego i skały Wyrósł wysoko i stał w morzu Po kolana jak ostrze Ja tutaj dodam, że podobnie jak Lojtan stał w morzu Ten z księgi Izajasza Rzekło słońce do siebie Jakiż to szybko rosnący Bóg stoi w morzu Swym wyglądem nie przypomina innych bogów Kiedy też usłyszał te słowa O synu Kumarbiego Z wrażenia odmieniła się jego dusza i Teszub zaczął mówić do niebieskiego słońca. Jadło na stole, niech stanie się smaczne, jedz. W czarce wino słodkie, niech się stanie, doskonałe, pij. Teraz dalszy fragment Macieja Popko. Bazal stał się wysoki. Na ziemię wstępuje, jak się wznosi i sięga świątyń i boskich domów. Bazal tutaj ten Bóg, wielki, synku Marbiego. I bogowie przybyli na miejsce zgromadzeń. Wszyscy bogowie zaczęli ryczeć jak byki. Wyskoczył Teshub na swój wóz i z pierunem skierował się w dół ku morzu i atakuje bazaltowego olbrzyma. Ten zaczyna mówić do Teshuba, Oto, co ci powiem Teshubie, nacieraj, Oto, co ci powiem Teshubie, do nieba pójdę, aby królować. I Kumija, drogie miasto, czyli siedzibę Teshuba, świątynie i siedziby bogów zagarnę”. Czyli widzimy, że bazaltowy smok, nazwijmy go to Liwiatanem, luitanem, chce zagarnąć niebiosa, chce Bogom wszystko pozabierać, ich uczty wszystko zniszczyć, tak żeby on tam królował za nich, jak zresztą szatan. A Bogów z niebios jak ptaki przegonił. No i dalej tekst jest uszkodzony, lecz zapewne też by wygrał jak jachwi i Jezus z satanem i synem satańskim. Teraz w innym micie churyckim czytamy o synu kumarbiego, tym razem zwanym Hedamu. I czytam dalej Macieja Popko. Do jedzenia dają mu dwa tysiące wołów i koni, a koźlęta i jagnięta, które mu dają, są niezliczone. Woły i konie pożera tysiącami. Kolejny potwór, już się dowiadujemy o nim. Coraz więcej szczegółów, jaki on był, ten lojtan. Ea, król mądrości, mówił do kumarbiego i jego syna. Pośród zgromadzenia bogów Bóg zaczął mówić. Dlaczego wyniszczacie ludzi? Czy nie składają Bogom ofiar, czy nie spalają dla nich cedrowego drzewa? Jeśli zniszczycie ludzi, nie będzie nikogo, kto by czcił Bogów. Odtąd nikt nie złoży w ofierze ani chleba, ani napoju. Dojdzie do tego, że Teshub, potężny król miasta Kumija, sam chwyci za pług. Dojdzie do tego, że Sawuszka i Hebat same będą mleć na żarnach. Tu od razu widzimy, jak kapłani ułożyli bajeczkę o tym, że lud jest po to, aby ciężko pracować i bogowie ich tylko po to stworzyli, żeby ciężko harowali dla bogów, a tak naprawdę dla świątyń bogów, a za nimi się oczywiście ukrywali kapłani, którzy żyli w luksusach dzięki tym bajeczkom. Czytam dalej macie Bobko. Dlaczego tedy, o kumarbi dążysz do nieszczęścia ludzkości? Czy ludzie nie stawiają dla ciebie stogów zboża? Czy dla ciebie kumarbiego opieszale spełnia się libację? Czy dla uradowania ciebie, kumarbiego, opieszale dokonuje się ofiar w świątyniach? Czyli dopóki ludzie wykonują wszystko dla kapłanów i dla świątyń, bogowie nie mają prawa sprowadzić burz, potopów, nieszczęść itd., bo to by było niemoralne z ich strony. Tutaj właśnie taka jest treść z tego mitu. Ja to muszę już tłumaczyć dodatkowo. Potem Maciej Popko podaje inny churycki mit. Ja, Kal, Król Niebios, określę, jakimi drogami bogowie mają chadzać i jakimi drogami do mnie przychodzić. Złe słowa Boga Kal zaniosły wiatry, porywiste, przed Boga Ea. Ea zaczął mówić do Kumarbiego. Zawróćmy, Bóg Kal, którego uczyniliśmy Królem Niebios, ponieważ sam jest buntownikiem, zbuntował również ziemię. Odtąd nikt nie będzie składać Bogom chleba ani ofiar z napojów. Tu już jest inna wersja, gdzie nie kumarbi i jego syn, a nie jaki kal, robi za diabła. Ale sprzeczne relacje są nie tylko cechą Ewangelii, Jezusa, ale to typowe greckie i starożytne myślenie. Kończę też odczyt fragmentu książki Churyci to jest właśnie wyjaśnienie, dlaczego na przykład w Ewangeliach jest kupę sprzeczności, dlatego, że oni nie traktowali ci pierwotni pisarze tego jak fakty historyczne, ale jako teksty religijne, które miały ich wprowadzić jakiś trans, jakąś ekstazę, jakoś ich pobudzić duchowo do jakichś przeżyć. Tego nie można odczytywać jako relacje historyczne, bo tutaj opowiastki wymyślane są po prostu bajeczkami wymyślonymi tylko dla jakichś tam celów, duchowej ekstazy. Natomiast, jeżeli to się zaczyna czytować jako postaci historyczne, jako coś tam, no to już zaczynamy być śmieszni. Oni rozumowali mitologicznie świat, powstanie takiego realizmu twórczego, takiej faktografii, to mamy dopiero XX wiek, kiedy zaczęto zbierać bardzo dokładnie dokumenty, materiały, filmy itd. Faktografia się rozwinęła na dobre w XX wieku. Wcześniej ludzie w swoich pismach to bardziej byli takimi fantastami, oni nawet nie pomyśleli, że trzeba dokładnie coś podawać, jakieś fakty historyczne. Dla nich zmienianie było czymś naturalnym. To była normalna sprawa, że się coś przybarwiło. Dlatego jak też na przykład widzimy kopie Biblii, Nowego Testamentu, nawet w przestrzeni stu lat, to widzimy, że kupiści sobie luźno przekształcali tekst, zmieniali, dodawali co chcieli, wywalali co chcieli. Dla nich pismo było formą usługową, nie było żadną faktografią. Dlatego nie ma nic dziwnego, że w różnych mitach są różne sprzeczności. Natomiast widzimy tutaj wyłania się z tej kołokanańskiej koło kanańskiej mitologii walka bogów lub boga z przeciwnikiem, z satanem. Po hebrajsku to jest satan, to znaczy przeciwnik. Czyli walka Boga z Satanem nie jest w żadnym wypadku jakąś teologią wymyśloną z natchnienia Boga przez Mojżesza, że Bóg po prostu objawił Mojżeszowi i innym, jak to jest. I teraz my po prostu już wiemy, że świat jest polem walki, złych mocy i tak dalej, czyli jest to objawienie. Ale jest to po prostu bzdurna mitologia, teologia wymyślona przez ludy podbojowe, aby podbijać, grabić oraz by straszyć lud, by lud przerażony przed diabłami, mocami ciemności, sponsorował kapłaństwo, bardzo dobra metoda sprawdziła się już w szamanizmie pierwotnym, potem była stosowana przez kapłanów urzędniczych z Sumeru, Asyrii, Persji, Grecji, Rzymu, no i w kontynuacji przez Watykan przejęte. Więc Satan, lojtan hebrajczyków to plagiat rozwijanej na całym Bliskim Wschodzie i Grecji koncepcji walki Boga Najwyższego z jego przeciwnikiem. W wersji grecko-keanańskiej był to wychodzący z morza potwór, z kamienia albo jako wąż pokonany przez ugaryckiego baala, israelskiego jachwi, greckiego zeusa, churyckiego teszuba itd. W wersji greckiej wężem satańskim diabolosem był tyfon pokonany przez zeusa. I można znaleźć na internecie m.in. przedstawienia starożytne Tyfona. Jest Tyfon z Kirschner, gdzie widzimy podobiznę, jak potwór wychodzi z morza, tak jak ten Leiton, ma potworne ręce, a głową sięga niebios i gwiazd, taki jest potężny. Na innym przedstawieniu Tyfona z około 550 roku przed naszą erą widzimy, jak Zeus pokonuje Tyfona. Tyfon to jest właśnie taki wijący się wąż. Ze skrzydłami, głową zwierza, tak jak opisuje apokalipsa Jana Smoka. I Zeus, który na tym przedstawieniu bardzo mocno przypomina Jezusa, ma brodę i tak dalej. Widać jak pokonuje Tyfona, jak go zabija. Zresztą słowo Zeus jest bardzo podobne w zapisie do słowa Jezus, bo greckie i i dzy są bardzo podobne. Po prostu dzy jest tylko troszeczkę bardziej koślawe, więc wychodzi Zeus i Jeus. Dodać jeszcze tylko literkę sy i tak Zeus zamienia się w Jezusa, który pokonuje Tyfona, Satana i tak dalej. Widzimy tu, jakie są wielkie zbieżności, bo przecież Nowy Testament jest napisany po grecku, w kulturze grecko-rzymskiej został on stworzony z elementami hebrajskimi. Więc ludzie, którzy tworzyli Jezusa i Satana, nie mogli nie mieć w pamięci Zeusa Tyfona. Teraz podam dane z różnych źródeł, między m.in. wikipedii i tak dalej. Gaja to była ziemia matka. Tyfon to najmłodszy syn Gai i Tartarosa, najniższej części piekieł. Był to potwór hybryda człowieka i zwierza. Zrostem i siłą przerastał wszystkich. Był większy od największych gór. Głową zahaczał o gwiazdy. Kiedy wyciągał ręce, jedną sięgał krańców wschodnich świata, a drugą zachodnich. Zamiast palców miał sto smoczych łbów. Od pasa w dół miał kłębowisko żmij, a u ramion skrzydła. Oczy jego mietały płomienie. Widzimy już nawet siedmiu stogów, potrafiło zrobić, jak to się wszystko ładnie w mitologii porozwijało. W innych wersjach mitu Tyfon był latającym stugłowym smokiem. Gdy zaatakował niebo, wszyscy bogowie rzucili się w panice do ucieczki. Uciekali aż do Egiptu i tam ukryli się na pustyni, a niektórzy przemienili się w zwierzęta, by nie dać się rozpoznać. Apollo zamienił się w Kanie, Hermes w Ibisa, Ares w Rybę, Dionizos w Kozła, Hephaistos w Byka. Tylko Zeus pozostał w swojej postaci i rozpoczął walkę z potworem. Najpierw z daleka Zeus ciskał w niego błyskawicami, a gdy doszło do walki wręcz, przewrócił go przy pomocy swojego stalowego sierpa. Ale Tyfon był tylko ranny. Odebrał Zeusowi sierp i przy jego pomocy przeciął mu mięśnie, nóg i ramion można nazwać, że to jest niby śmierć Boga. Zeus został jakby zabity uśmiercony. Zeus był bezbronny. Tyfon wziął go na ramiona i wyniósł go do groty korykejskiej. Osobno ukrył mięśnie Zeusa. Hermes i Pan odnaleźli ukryte mięśnie i umieścili je z powrotem w ciele Zeusa, co można określić jako takim niby zmartwychwstaniem, który natychmiast odzyskał swoją moc. Wsiadł na rydman zaprzążony w skrzydlate rumaki, i rozpoczął kolejną walkę z Tyfonem Tyfon nękany przez Zeusa zaczął uciekać przed nim Pościg bieg przez trację i inne krainy greckie Tyfon bronił się rzucając w Zeusa górami Ten bronił się przy pomocy błyskawic W końcu Tyfon załamany, że nie może dosięgnąć Zeusa Uciekał przed nim na zachód W cieśninie sycylijskiej, gdy Tyfon przeprawiał się do Afryki Zeus rzucił w niego górą Etna, która go zmiażdżyła do dzisiaj, gdy ura etna wybucha płomieniami, są to pozostałości piorunów Zeusa. A gdy są odczuwalne wstrząsy, to znak, że tyfon próbuje wydostać się z pod góry. Druga wersja mitu mówi, że został uwięziony pod górą Wusao, która leży w Azji. Po przegranej został zrzucony do Tartaru. I tak Zeus pokonał zło, pokonał Satana, zbawił nas od śmierci, stał i przezwyciężył wrogie siły. Jak do dziś śpiewają na spotkaniach chrześcijanie, zmieniając Zeus na Jezus. Oni tam śpiewają tylko Jezus jest Panem, a ja mogę zaśpiewać Zeus jest królem tylko Zeus, jest królem tylko Zeus, jest królem tylko Zeus. On pokonał moce zła. Amen. Podobieństwo Tyfona do Satana, Diabolosa, Bestii, Smoka jest tak wielkie, że Grecy, którzy od dziecka słuchali tak zwanych faktów historycznych o Tyfonie, nie wyobrażali sobie, by Teos Bóg nie miał wroga, który z nim zaciekle walczy o tron i władzę. Również ci Grecy, którzy wytwarzali pisma Nowego Testamentu i tworzyli tę teologię, bo mówi się, że to niby Żydzi spisali, ale nie ma na to dowodów historycznych. Wiemy, że zostało to spisane po grecku przez ludzi, którzy dobrze znali Grekę. Po pierwsze, nie ma dowodów, że w ogóle istnieli ci mityczni apostołowie jak Piotr i inni. Po drugie, jest bardzo mało prawdopodobne, żeby znali na tyle Grekę, by mogli to spisywać, po trzecie, pisma, Ewangelii już powstawały w późniejszych latach I wieku, już kiedy oni mogli w ogóle nie żyć, jeżeli by nawet istnieli. Tam jest zbyt wiele wątków grecko-rzymskiej mitologii, aby uznać to za wytwór czysto hebrajski. To jest bardziej greckie, heleńskie myślenie o Bogu i satanie, jako o Bogu i tyfonie. Bóg to Theos. No i Teos w myśli Greków musiał mieć przeciwnika. Zresztą dla Żydów też myślę, że już w tym czasie bardzo mocno zhellenizowanych, zgrecyzowanych nie wyobrażano sobie, żeby Jezus nie miał mieć jakiegoś przeciwnika. Musiał być jakiś satan. W tamtym myśleniu mitologicznym, tym prymitywnym, tym ludowym, folklorze, jak był Bóg, to musiał być jego przeciwnik. I dlatego w Ewangeliach, w listach Apokalipsie mamy też wyrysowanego satana. Musiały być też egzorcyzmy. No bo każde bóstwo, każdy prorok i tak dalej je odprawiał. Wyganiał złe dajmony, złe bóstwa zostały odpychane. To była jedna z cech boskości. Tak samo Jezus musiał być herosem, synem Boga, czyli synem dziewicy i bóstwa. Wszystkie te cechy były wymagane, by uznać Go za Boga, na którego Grecy, myślący folklorem mitologicznie, byliby w stanie zwrócić uwagę, zaciekawić się i uwierzyć. To było dostosowane do ich wymagań. Do ich wymagań był też dostosowany Tyfon, Satan, Diabolos. Orygenes, czyli taki ojciec kościoła, który spisywał tam pisma gdzieś około III wieku, z tego co pamiętam, nie mógł zaprzeczyć słowom Celsusa, który około 180 roku rzekł, że nauka wyznawców Jezusa z Nazaretu jest banalna i do poglądów innych filozofów nie wnosi nic ważnego ani nowego, że jest prostacka i poprzez swoją naiwność całkowity brak siły dowodowej opanowała wyłącznie prostaków. Orygenes napisał jakby taki komentarz do krytyki przez niejakiego Celsusa wiary chrystian, tych pierwotnych. To było spisane w drugim wieku, a więc jest to bardzo wczesny opis chrystian, ich wierzeń itd. Celsus to spisał. Watykan tak bardzo zwalczał wszelką krytykę, że nie zachowały się pisma Celsusa, wszystko zostało zniszczone.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 jak ludzie, którzy wierzyli w daimony, w satana, tyfona, w, w, w Boga Jachwi, który wymaga ofiary z ludzi, z człowieka, żeby zgładzić grzechy, że to tak było prymitywne, że faktycznie tylko prostaki, tępy lud mógł uwierzyć w takie bajeczki i to przejąć. Również legenda o walce Boga i satana wzięła się nie od mistyków i filozofów, ale od hord zbrodniczych, mordujących i chcących mieć religię pod ich mentalność. Oni, rycerze Boga, niszczą z satana. Jak na przykład Persi, którzy mieli wpływ na kształt wierzeń hebrajczyków, wyznawali monoteistycznego boga Ahura Mazdę i Angra Maniu, wroga boga Ahury, z którym trwał zacięty bój. Bóg Persów monoteistyczny zwalczał przeciwnika swojego satana i była ostra wojna do końca świata. Te wierzenia, które Żydzi musieli znać, bo byli pod protektoratem Persji, Persja to było wielkie mocarstwo, ogarnęło cały Bliski Wschód, aż do Egiptu. Żydzi byli po prostu tam niczym, byli pionkami w tej całej grze i te wierzenia musiały wpłynąć na nich. Już się mogła pojawiać w ten czas monolatria, monoteizm, już ele elohim, znaczyło tyle co jeden Bóg, czyli stare nazwy mitologiczne, politeistyczne zostały, natomiast nowa teologia była wchłaniana przez Żydów. Podobnie jak grecka filozofia wpłynęła potem na rozwój monoteizmu żydowskiego i potem już rabini i Żydzi interpretowali stare swoje pisma w stylu czysto monoteistycznym, podczas gdy one są bardziej monolatryczne, czyli wierzymy, że jest wielu bogów, ale czcić możemy tylko naszego Boga. Z kolei pomniejsze bóstwa daimony, to omamy tworzące u nich, u tych ludów podbojowych upiory, które powracały na żołnierzy po mordach, dręcząc oprawców psychologicznie. Jako kara za mordowanie mnóstwa ludzi dręczyły ich koszmary jako syndrom zabójcy. Wiadomo, że jeżeli ktoś na polu bitwy napada, morduje, grabi, morduje ogromną ilość dzieci, kobiet, starców, to potem w snak będą mu się pojawiać koszmary i tak dalej. się tak jakby upiory. Te trupy, które pomordowały, będą się objawiać w postaci takich, nazwijmy to, demonów, złych duchów, których będą dręczyć. I potem pójdą do kapłana prosić, by kapłan w jakiś sposób usunął te duchy. W ten czas dochodzi do egzorcyzmowania, wyrzucania tego, prób obalania, a to i tak powraca, nie? Oni się troszeczkę czują lepiej, jeżeli złożą Bogom na ofiarę, bo wierzą, że bogowie są silniejsi od tych upiorów. Składają na ofiarę kupę zwierząt, tego, wszystko co zagrabili, złoto, wszystko idzie dla kapłanów. Kapłani ciągną interes tego egzorcyzmowania, wyganiania tych upiorów. Czyli tam, gdzie zbrodnia, tam jest kara psychologiczna. Tam spadają omamy, cierpienia, ból. I właśnie Kler w ten czas wietrzy w tym złoty interes. Może powiedzieć, że bogowie są silniejsi od tych upiorów i mogą udawać, że zwalczają. Ale to jest takie zwalczanie tylko iluzyjne. To jest jak tam, a na chwilę to powstrzymają, a potem te upiory powracają. No a ten, który kradł z całego świata pieniądze, jest oskubany przez kapłanów. No taki numer. Sumując, Satan... Jako wymysł m.in. hord bojowych, ów głupi kumarbi walczący z Ceszubem, właściwy jest dla prostaków, dla filozofów jest monizm, czyli absolut, który zgodnie z planem sam w sobie wszystko kreuje. Monizm to jest wiara w jedność. Bóg jest wszystkim, Bóg jest również materią, ale i czymś daleko więcej. Jest jednia wszystkiego, my jesteśmy jednią, to jest dla filozofów. Ta filozofia była już widoczna w Upanishadach z około X wieku przed naszą erą, może trochę wcześniej, ale te Upanishady w formie ustnej przez wiele wieków funkcjonowały. Forma spisana to tam różne są daty podawane od X do VII wieku przed naszą erą. Tam już można zauważyć filozofię monistyczną, jednie wszystkiego. Doskonale w filozofie indyjskie rozwinął to Siankara, Siankarachaya. I inni filozofowie, w buddyzmie też to jest dobrze rozwinięte, ta niedualność, ta jednia, przy czym oni absolut nazywają pustką, próżnią, brakiem zjawisk materialnych, uwolnieniem od iluzji. Ale mniej więcej ten monizm występuje u ludzi medytacji, wyciszenia, u ludzi, którzy przez wiele lat zajmują się filozofią mistyczną, którzy to zgłębiają. Nawet wśród katolików w klasztorach, Jan od krzyża i inni, którzy medytowali w wyciszeniu i odosobnieniu, Musieli dochodzić do tych praw uniwersalnych, monistycznych. Już ten szatan zanikał, już nie było walki, już nie było tych zwidów. Bo zwidy, że szatan nas dręczy i tak dalej, to są zwidy niższego rzędu. To są jakieś energie, które nas dręczą. To są omamy, to są jakieś iluzje, wytwory niezgodne z najgłębszym wymiarem, z absolutem. Ktoś, kto osiąga w medytacji głębszy wymiar, nie będzie dręczony przez omamy, bo one po prostu będą zanikać, będą postrzegane jako iluzja. I teraz z ziarna wojennego kumarbiego i lojtana Watykan zrodził tyle przestępstw, że właściwie każdy watykański akt nietolerancji i niszczenia innych zahacza o ten ohydny sposób myślenia o satanie i demonach. Więc ludzie, którzy te świństwa rozgłaszają, godni są ostrej riposty, bo nie ma tolerancji dla nietolerancji. Takie poglądy trzeba ostro zwalczać. Tu nie jest już kwestia prywatnych wierzeń, że ktoś sobie w coś wierzy. Ale tutaj za tym się kryje ideologia, która nieraz doprowadziła do stosów, do palenia, do mordowania, do nietolerancji, do tortur. To nie jest już jakieś tam wierzenie w coś prywatnego. Oni mają jakiś plan. Oni mają plan pokonania szatana, który jest w świecie, szatana, który jest w ludziach. Oni wykonują konkretne działania, tak jak esesmani wykonywali konkretne działania wobec Żydów. To już nie były prywatne wierzenia esesmanów. To już był czyn, to już było działanie. Tam jest nie tylko wiara prywatna, w co ja sobie chcę wierzyć, ale tam jest misja. Misja walki z diabłem, misja pokonania szatana, misja przywrócenia wszystkich do Chrystusa. To już jest wielka, agresywna walka. Wszyscy inni są od szatana, wszyscy inni są źli, wszystkich innych trzeba nawrócić, zmienić ich myślenie. Nie ma tolerancji dla nich. Oni nie mają żadnej tolerancji. Geja trzeba uleczyć, by przestał być gejem. Żyda całkowicie uwolnić od judaizmu, by był chrześcijaninem, uwolnił się od judaizmu, mistyków zdławić, wróżki i czarownice albo nawrócić, albo jakoś odizolować, a gdy tylko zdobędną władzę polityczną, po prostu spalić na stos albo co najlepszy sposób. Nie ma tolerancji dla nietolerancji. Te świństwa mitologiczne Bliskiego Wschodu z hord podbojowych o szatanie, o demonie, o bóstwa, które ze sobą walczą, jeden drugie pokonuje, przecież to jest śmiechu warte. Czy absolut, który jest wszechpotęgą, Stwórcą wszystkiego. Miałby jakieś bóstwo, z którym musiał walczyć je, pokonywać, którym by musiał toczyć zażarte boje oraz żeby na przykład jego słudzy byli dręczeni przez te bóstwa, a on nie mógł im pomóc, zostawiał ich na pastwę, pojawiał się i znikał i, i pozwalał, te bóstwa ich pokonywały. Przecież to jest mitologia prymitywna, mitologia dla jakichś chorych psychicznych ludzi. Katolicy sieją zbrodnie, podpierając się świętą księgą. Są bandytami. A my właśnie cytowaliśmy inną świętą księgę churytów o kumarbim, satanie i o Teszubie. Można powiedzieć, że tych świętych ksiąg jest tyle, że każdy ma swoją świętą księgę. Nie? Może sobie określić każdą księgę jako świętą i robić z tego halo. My badamy tą świętą księgę. Jeżeli ta święta księga zahacza o obrzydliwe mity, o zbrodnie, o nakłanianie do nietolerancji, do zabijania, to dla nas to już jest w daleko idący sposób księga nieświęta. No i właśnie Biblia hebrajska i grecka jest w daleko idący sposób nieświęta. Grecy wiele podłości uczynili. I wyznawcy mitycznego Jezusa z Nazaretu to na pewno gorszy element greckiej patologii mentalnej. Oni, jako męty greckiego społeczeństwa, nasiąknięci byli zbieraniną religijnego syfu, prowadzącego w konsekwencji do nienawiści i zbrodni, czyli wielkiej wojny ludzi Boga Zeusa czy Jezusa z Tyfonem czy Satanem. Gdy owa wyniszczająca wojna rozeszła się dalej i trwa do dziś, Wiadomo, że na przykład Grecy, którzy są przedstawieni jako taka wspaniała kultura i tak dalej, wymyślili demokrację i tak dalej. Są to jakieś faktycznie lepsze elementy, które można wychwycić, ale pod władzą Aleksandra Macedońskiego zniszczyli Persję, napadali na Indie, mordowali niezliczone ilości ludzi. To były też dzikie, agresywne ludy. Ich mitologia też jest przesiąknięta zbrodnią, podłością, seksualnością, innymi obrzydlistwami. O tym nie można nie mówić, tego nie można pominąć. I teraz w takim greckim społeczeństwie pojawili się ludzie, którzy zaczęli wierzyć w jakiegoś tam Jezusa i w satana, którego trzeba pokonać, zniszczyć, demony trzeba wytłuc, wyniszczyć, no to to były bardziej ohydne elementy tego społeczeństwa. Po prostu się męty greckie zbierały i wierzyły w tego Jezusa. Dopiero potem kościół katolicki przez setki lat tworzył piękną bajeczkę o pierwszych chrześcijanach, którzy zawsze i wszędzie oddawali życie, byli tacy dobrzy, miłosierni, jak w kwowady Sienkiewicza. To wszystko jest bzdura, to tak nie wyglądało. Zarówno dokładna analiza pism Nowego Testamentu, jak i wzmianki o chrystianach z pierwszych wieków itd. Pokazuje całkiem inny obraz. Bardzo niewielu było w stanie się poświęcić i oddać życie dla Jezusa. Większość, gdy tylko było niebezpieczeństwa, prześladowania były tylko czasowe, to zaraz rezygnowali z wiary, oddawali Biblię, wielbili cesarza, bardzo szybko uciekali. To byli po prostu śmieszni ludzie, a po stuleciach wymyślono całą mitologię uzasadniającą władzę Kościoła Katolickiego nad światem. Wiara w Chokliki i Lojtana oraz magię ludową jest udziałem jakichś 500 milionów nowonarodzonych charyzmatycznych chrześcijan w obecnych czasach, którzy miewają wizję walki Boga z Satanem, co ruinuje ich psychikę i utrudnia życie. Powiedzmy trochę więcej o biblijnych dajmonach tłumaczonych jako demony i satanie tłumaczonym jako szatan. Daimon pochodzi od słowa dajo, co znaczy rozdzielać los więc jest to przydzielający, przeznaczający, może też znaczyć dole, fortunę, szczęście. Potem było to rozumiane jako nadprzyrodzona potęga. W dłuższej formie daimonion oznacza bóstwo przydzielające, zazwyczaj niższej rangi. Coś jakby anioł. Może być dobry, co pokazuje tekst Nowego Testamentu, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 18 werset, gdzie epikurejczycy i stoicy, filozofowie greccy mówili o tak zwanym Pawle, w oryginale mamy Paulos, apostoł Paweł, ten znany niby apostoł Paweł, który napisał że listy, tam do Koryntian i tak dalej, to wszystko też może być bajeczka. I cytuję teraz 17, rozdział 18, werset dziejów apostolskich. Obcych dajmonion wydaje się zwiastunem być, bo i Jezusa powstanie wieścił. Czyli znaczy to, że skoro On wieścił powstanie jakiegoś nieznanego Jezusa Grekom, który był dla Greków jakimś tam Żydem, Hebrajczykiem i tak dalej, to jest zwiastunem obcych daimonion, czyli tutaj po prostu obcych bogów. Widzimy tutaj, że dla nich hebrajski bóg to był jakiś tam obcy bóg Daimonion. Słowo Daimonion po prostu znaczy tu tyle, co obce bóstwo. Więc cudzoziemskie bóstwa to daimony. Mają więc dla dziejów apostolskich charakter neutralny i dopiero dodanie określenia zły daimonion" może być odczytane jako zły, na przykład jako chochlik. Podobnie jak dziś może być zły anioł i dobry anioł. Potem w dziejach apostolskich Nowego Testamentu mamy złożenie wyrazowe desi daimonia", co znaczy bać się dajmona, bać się bóstwa, w sensie bogobojności, religijności kiedy niejaki Festos mówi władcy Agrypie o tak zwanym Pawle, że Żydzi go o nic konkretnego nie oskarżają, a spory dotyczą, i cytuję 25 rozdział 19 werset, szukań jakichś wokół własnej desidaimonias mieli ku niemu i wokół jakiegoś Jezusa umarłego, o którym mówi Paulos, czyli Paweł, że żyje. Co tu może znaczyć, że Żydzi nie oskarżają go o żadne przestępstwo kryminalne, lecz o jego własną religię, o bogobojność i wiarę w zmartwychwstanie, co nie może być uznane za winę. Tutaj chodziło o to, że Żydzi oskarżyli tam przed rzymskimi urzędnikami Pawła o to, że jest zły to tamto i żądali kary śmierci w dziejach apostolskich, a po zbadaniu sprawy Rzymianie ustalili, że chodzi tylko o jakieś tam dysi czyli banie się bóstwa, o jakieś tam sprzeczne sprawy, czy Jezus żyje, czy nie żyje, że to ich w sumie nie obchodzi i nie mają prawa go zabić. Czyli widzimy tu już drugie zastosowanie słowa daimon w sensie neutralnym, a nie w sensie jakiegoś dzikiego, złego ducha, że daimon to zawsze jakiś demon, jakiś potwór i tak dalej. Jest to niebiblijne podejście. Z kolei w 17 rozdziale, 22 wersecie Dziejów Apostolskich mamy desi daimonosteros. Stopień wyższy od, bojący się bóstwa, bogobojny co daje bogobojniejszy, nader bogobojny i tak zwany apostoł Paweł zwraca się w przemowie do Greków z Aten. Mężowie ateńscy, wszędzie jako desidaimono sterous was oglądam. W sensie, że Ateńczycy są przywiązani do swojej religii i bogobojności, więc Paulos z nauką o Jezusie chce tą dużą bogobojność wprowadzić na właściwe tory by byli bogobojniejsi, ale już dla Jezusa. Czyli on mówi tak, mężowie ateńscy, postrzegam was jako ludzi nader bogobojnych, dlatego musicie zrobić to i tamto, uwierzyć w Jezusa, to taka była mniej więcej przemowa. Czyli dla pierwotnych twórców Biblii daj to bóstwo, bądź dobre jako Jezus, czy Bożek Izraela Jachwi, albo jako właściwa postawa bogobojności Bądź następuje typowe dla Greków odrzucanie tych złych dajmonów, które zdajmonowały, czyli ogarnęły jakiegoś człowieka, czyniąc mu szkody. Jeżeli jakiś dajmon był chochlikiem, który na przykład powodował chorobę, utratę wzroku, kalectwo itd., zręczny religijny działacz powinien w jakiś sposób pomóc, udowodnić, że ma władzę nad tymi chochlikami i je usunąć. Czyli te niższej rangi dajmony to były takie chochliki. I to w sumie takie chochliki Jezus wyganiał, popisując się swoją zręcznością, mocą, umiejętnościami. Natomiast desidaimonia z bogobojność, bycie pod wpływem daimonów i tak dalej, bóstw, miało wymiar bardziej neutralny. I to nawet w dziejach apostolskich jest w jakiś sposób jeszcze widoczne. Takie było pojmowanie bóstw w Grecji i Rzymie, z tym, że wyznawcy Jezusa z czasem wszystkie daimony oprócz swego daimona Boga, Izraela i Jezusa uznały za chochliki a na zdegradowały innych bogów do chochlików jako złych dajmonów. Czyli Zeus i ci inni bogowie zostali określeni jako dajmony, jako te złe chochliki, a jedynym bóstwem jest Jachwia, Izraela i Jezus. W dajmony wierzył tłum. To była magia ludowa, folklor. Jak dziś na wsi wierzy się w Borutę, Licho, Rokitę, czy inne zabobony. A twórcy Nowego Testamentu nie odrzucili tego myślenia magicznego na niższym poziomie, ale uznając je za rzeczywistość, zmienili tylko jego znaczenie, nadając dajmonom niższą złą rangę, więc przekształcili ludową mitologię, zamiast ją odrzucić. Bo jeśli daimon Jezus, odrzucał złe dajmony, to znaczy, że autor, który spisywał tę opowieść, uznawał istnienie chochlików, tylko uznawał je wszystkie jako w pełni złe sługi diabolosa, władcy złych tchnień duchów dajmonów. To jakbym zamiast odrzucić słowiańskie zabobony o lichu, Uznawał licho za bóstwo, tylko że będące dobrym bóstwem. Tak też niektórzy sataniści wierzą w Trójce i Lucyfera, demony, tylko uznają ich za swych panów jako dobre dla nich istoty. Czyli Lucyfer jest dobry, nie? Czyli też wierzą w mitologię katolicką, wymyśloną w średniowieczu i tak dalej, wierzą w Lucyfera, w Trójce, tylko że zmieniają znaczenie. Dla nich Lucyfer to jest dobry, a Bóg Izraela jest zły, ale są na poziomie magii ludowej katolickiej. Więc pierwotni wyznawcy Jezusa to byli w cudzysłowie tacy jakby sataniści katolicyzmu, czyli tu w folkloru grecko-rzymskiego, uznając poza Daimonem, Jachwi i jego synem Jezusem inne Daimony za złe i najczęściej nie rozumieli, że inni bogowie z literatury greckiej, rzymskiej i egipskiej to jedynie mitologia i magiczne gusła wymyślone przez kapłaństwo dla swego interesu, ale określali je jako złe Daimony, upadłe anioły. Bo jest tylko jeden Bóg, ten Jachw izraelski jego syn, więc innych bogów trzeba zdegradować do roli zwykłych dajmonów i podjąć z nimi Bożą wojnę. Oto by rządził tylko ich Bóg, a inni pokonani zostali rzuceni do krainy Hadesa, gdzie ogień podsycany siarką na wieki wieków. Też śmieszne, że nawet kraina Hadesa, grecka, jest w Nowym Testamencie. Jest i Gehenna, pojęcie żydowskie, chodziło o śmietnisko, gdzie spalano resztki zwłok. I Gehenna po prostu znaczyło śmierć grób, szeol ale jest też Hades. Jezus do Hadesu poszedł, nie? A Hades to był ten Bóg tej krainy, czyli Hades to była po prostu kraina Boga Hadesa, nie? W Nowym Testamencie mamy też słowo Hades. I w Hadesie, właśnie w krainie Hadesa, mają być ciźli te daimony, Zeus, inni bogowie, a w niebie ma być tylko Jachwia Izraela i Jezus, dlatego Jezus pokonał Diabolosa, wypędził go z nieba, to jest w Apokalipsie ładnie opisane. W religii greckiej daimon to nieosobowa moc nadprzyrodzona, która przybierała cechy osobowe. Dla Platona, Sokratesa, Heraklita pełniły na przykład funkcję duchów opiekuńczych. Od czasów Xenokratesa wraz z rozwojem koncepcji dualizmu Boga i jego przeciwnika, demony zaczęto utożsamiać przede wszystkim ze złem, bowiem wszelkie uwikłanie w materię uważano za złe. Dualizm polegał głównie na tym, że jest byt duchowy i byt materialny, wszystko, co materialne, związane np. z jedzeniem, z dietą, z seksem, uważano za złe. Więc jeżeli te bóstwa opiekuńcze, te dajmony, dawały tylko takie przyziemne rzeczy, jak szczęście, jak fortunę, jak pieniądze, były to jakby bóstwa niższej rangi, no to one też były degradowane w rozumieniu filozofów jako część zła, jako, jako złe dajmony. Nie? Że to jest coś, co tylko trzyma nas w cielesności, w zmysłowości, w czymś złym. I już się zaczęło pojawiać to myślenie, że dajmony, jako ten niższy element, są czymś złym, czymś prymitywnym, a tylko liczy się duch, niedualizm, czyli bycie jednią w absolucie, czyli ten monizm. To się rozwijało i ta koncepcja, jakby bóstwa i przeciwnika, też w jakiś sposób już zaczynała odgrywać rolę, bo jeżeli te dajmony były złe, no to były one przeciwnikiem, przeciwnikiem rozwoju i tak dalej. Bóstwami, dajmonami stawały się zdegradowane bóstwa politeistyczne wyparte w toku rozwoju wierzeń z panteonu głównych bóstw. I teraz rozważamy słowo hebrajskie Satan. Występuje w Biblii hebrajskiej ono 27 razy. Znaczy przeciwnik, przeciwny. Nie ma znaczenia negatywnego, może nim być np. Aniu, wysłannik Jachwi, jak pisze w czwartej Księdze Mojżeszowej o proroku Bileamie, mającym źle postąpić wbrew woli Jachwi. Czytamy. I płonął nos Jachwi, nie chodzi tu o Jachwi płonął nos Jachwi, bo poszedł on, czyli ten Bileam I stanął wysłannik Jachwi na drodze jako Satan dla niego To jest najważniejsze I stanął wysłannik Jachwi na drodze jako Satan dla niego Czyli Bileam poszedł za pieniądze przekląć Izrael Jachwi był wściekły, płonął mu nos z gniewu I wysłał wysłannika swojego w Biblii anioła, nie? Anioła Jachwi wysłał w tym momencie wysłannik Jachwi, czyli sam właściwie Jachwi, kim był? Jako satan dla niego. Tu dosłownie tłumaczę to z oryginału. I stanął wysłannik Jachwi na drodze jako satan dla niego. Czyli, że wysłannik Jachwi równa się satan. Ten, który jest przeciwnikiem w słusznej sprawie. Potem satanem byli wrogowie w potyczkach. Czasem Jachwi wzbudzał przeciwnika wroga jako kara za odstępstwo od jego nakazów. W utworze dydaktycznym o niewinnie cierpiącym słudze Iowie, zwanym Jobem, mamy z kolei satana, syna Ela, który jako jeden z synów Ela przybył na wizytę do ojca i zaczął podpuszczać ojca Boga, by poddał próbie wiernego sługę. Stał się więc ów syn przeciwnikiem dla Iowa i wcale nie trzeba tego łączyć z władcą ciemności, ale tylko z faktem, że cechą tego syna Ela było przeciwne zdanie na temat Iowa, stąd określenie satan. On był jakby prokuratorem, który wnosił skargę przeciwko Iowowi, że on służy Elom tylko dlatego, że ma dobrobyt, bogactwo itd. I uważa, że Iow nie jest bogobojny bezinteresownie. I Ele, żeby mógł dowodnić, że tak nie jest, sprowadza nieszczęścia itd. itd. Nie? Widzimy więc, że określenie tutaj Satan oznacza, że on był przeciwnikiem Iowa. I nic więcej nie trzeba w ten tekst wczytywać, chyba że się chce na siłę wszędzie znaleźć. Przywódcę swoich duchów to można go wcisnąć wszędzie. Przecież chrześcijanie znani są z tego, że na przykład w opisy jakichś babilońskich królów Księgi Ezechiela czy innych odczytują jako szatana. Wszędzie widzą szatana. Opis jakiegoś króla babilońskiego, asyryjskiego, jakiegokolwiek. Ja na siłę to ja mogę opis kozy ze Starego Testamentu uznać jako opis szatana, by wszędzie tego szatana widzieć, nie? Powstała w czasach perskich Księga Zachariachu, czyli Księga Zachariasza. Ma satana, który sprzeciwia się głównemu kapłanowi Jehoszule. I też nie musi oznaczać władcy ciemności, ale anioła wrogiego dla Izraela, choć możliwe, że pod wpływem wierzeń perskich nauka władcy złych duchów się wykrystalizowała i mamy tu do czynienia z Satanem w sensie obecnym. Ale za mało danych, by wiedzieć, o co chodziło autorowi. W Księdze kronik jest wzmianka o Satanie, który namówił Dawida do policzenia Izraela wbrew woli Jahwi. Pierwsza Kronik, 21 rozdział, pierwszy werset. I stanął Satan na Izraela i pobudził Dawida, by policzył Izrael. Ale w tym samym tekście według drugiej Księgi Samuela, 24 rozdział 1 werset, mamy, że nos Jachwi płonął w Izraelu i pobudził Dawida w nim, by powiedzieć, idź policz Izrael i Jehudę. Czyli raz mamy przeciwnika, który pobudził Dawida do spisu, a raz sam Jachwi pobudził do spisu. Więc albo doszło do jakiejś błędnej zmiany przez kopistę tekstu lub celowej zmiany polegającej na wciśnięciu satana, bądź jako złego ducha, bądź jako władcy ciemności, albo by nie było, że Jachwi kusi do złego, kopista sprawił, że to jakiś zły człowiek podkusił Dawida do spisu wbrew woli Jachwi. Tekst jest na tyle niejasny, że lepiej nie wyciągać daleko idących wniosków. No bo jeżeli w dwóch księgach, gdzie opisana jest ta sama historia, raz to Jachwi kusi, a raz satan kusi, no to tutaj już nie wiadomo, Równie dobrze tym satanem może być sam Jachwi, który jako przeciwnik dla Dawida kusi do spisu, który był niezgodny z wolą Jachwi. Nie? Czyli po zbadaniu Biblii hebrajskiej o satanie nie mamy nieomal nic, może poza księgą Zachariasza w trzecim rozdziale, gdy Jehoszua, i tutaj cytuję, stojący przy twarzach zwiastu na Jachwi i przeciwnik stojący jest po prawie jego, by sprzeciwiać się jemu. Tutaj przeciwnik w hebrajskim znaczy Satan. Stojący jest po prawej jego stronie, by sprzeciwiać się jemu, czyli Jehoszule. Satan stoi po prawej stronie Jehoszuły i sprzeciwia się Jehoszule. Co ważne, słowo Jehoszuła w Grece to było słowo Jezus, bo Jehoszuła Jeszuła, Grecy przetłumaczyli jako Jezus. To jest ten właśnie Jezus, Jezus z Nazaretu. I tutaj mamy figurę w księdze Zachariasza, że Jezus stoi, a Satan mu się sprzeciwia. I potem ludzie, którzy czytali w Grece Stary Testament, to właśnie mieli Jezusa i szatana, który się sprzeciwia. Tak samo tak zwany Jezuę, który wprowadził do ziemi kanańskiej, jeszcze z Mojżeszem jak był, to też jest Jezus. Czyli ta figura Jezusa jest bardzo widoczna w Starym Testamencie. Nic więc dziwnego, że mitologicznej postaci umierającego i zmartwychwstającego Boga nadano imię Jezus bo się to bardzo dobrze skleja ze Starym Testamentem, gdzie twórcy Nowego Testamentu twierdzili, że jest kupę proroc na temat Jezusa w Starym Testamencie. Jednym z proroc to mogło być właśnie ten tekst, w którym Jezus stojący jest przy twarzach zwiastuna Jachwi i Satan stojący jest po prawej jego stronie, by sprzeciwiać się Jemu. I tam dalej, że zgromi tego Satana i tak dalej. To może być kolejne proroctwo o Jezusie w Starym Testamencie. Oni z wszystkiego zrobili proroctwa z psalmów, gdzie jakiś psalmista biadolił pokrzywdzony przez los, no to to już był Jezus cierpiący na słupie i tego typu brednie. Więc i tu nie znamy intencji autora, bo tekst jest krótki i niczego nie przesądza. Nie ma tam określenia, że to był przywódca złych duchów. Nie wiemy, kim był ten satan dla autora księgi Zachariachu. Możemy sobie wczytywać na siłę, co każdemu się podoba. Reinterpretacja tekstów przez chrześcijan to jest typowa kwestia. Oni potrafili trójce znaleźć wszędzie, gdzie nie ma ani razu tego słowa w Nowym Testamencie. Więc pozostaje nam tylko liwiatan, co można odczytać w tekście hebrajskim spółgłoskowym jako Loitan, loetan, lotan, bo samogłoski masoreci dopisali dopiero w średniowieczu. Spółgłoski samogłoskowe takie jak waw oznaczające również samogłoskę o i j oznaczające również e, mogły być dodane w V wieku przed naszą erą. Czasem, by oznaczyć samogłoskę O i E, dodawano spółgłoskę J lub Waw. I po czasie, zamiast te spółgłoski czytać samogłoskowo jako O i E, zaczęto je czytać jako Lojtan, Liwiatan, Lowliatan. Po prostu je zaczęto czytać dosłownie i dodano jeszcze inne samogłoski. Znaleziono na przykład teksty kumrańskie, które są z II wieku przed naszą erą i tam widać już wyraźnie, jak do tekstów w Biblii specjalnie dodawano spółgłoski na oznaczenie samogłosek, np. przykład j, waw, h, h znaczyło a i tak dalej. Czyli widzimy, że już w tekstach kumrańskich notorycznie spółgłoski dodawane na oznaczenie samogłosek. Więc nie dziwota, że i do księgi Izajasza mogli na oznaczenie samogłosek wpisać te spółgłoskę waw i j, i już nie będzie w ten czas liwiatan, ale będzie Loitan, lotan. Czyli w oryginale Księgi Izajasza mogło być lotan. Potem czytane jako loetan, Loitan, liwiatan. Poza tym nie wiadomo, czy tekst współgłoskowy ugarycki też nie czytano jako loetan. Tam też nie wiadomo, jakie samogłoski dodawano. Podsumowując to, co powiedziałem, różnice ugarycko-hebrajskiego lotana są niemal zerowe. Zwłaszcza, że każdy naród zmienia wymowę. Na przykład hebrajskie Józef na polskie Józef. To jest normalne, że na przykład hebrajczycy mogli troszeczkę inaczej wymawiać lotana. Mógł być lojtan, loetan i tak dalej, ale to jest właściwie to samo. Inne słowa ugarycko-hebrajskie to na przykład ab, ojciec, adam, człowiek, ben, syn, Beit dom, gadol, wielki, jad, ręka, melech, władca, elbóstwo, imię bóstwa, leb, to serce i mnóstwo innych. Ewidentnie, kiedy się bada język hebrajski, ten biblijny, no to jest to język, Kenaiński, z który mówili Fenicjanie, mówiono w nim Ugarycie i tak dalej. Te same słowa, te same znaczenia, więc Lotan, Lojtan, Liviatan to jest jedno i to samo tak naprawdę. Troszeczkę inny zapis półgłoskowy. Więc ugarycki Lojtan, Lotan jest mityczną figurą rozpowszechnioną w różnych krajach Bliskiego Wschodu. Dopiero w Biblii Greckiej w Nowym Testamencie Satan Diabolos nabrał cech przywódcy złych duchów, a w Biblii Hebrajskiej kapłani nie chcieli opisywać folkloru i wierzeń ludowych z niewiadomych względów. Może dlatego, że u nich liczył się pieniądz i tak byli wyjałowieni duchowo, że nawet folklor i wiara w Gusła to dla nich było za dużo. Albo pisma hebrajskie o tym mówiące nie zostały włączone do kanonu. Nie znamy powodów milczenia, choć musiano przecież wierzyć... Może pismo nie nadawało się do magicznych obrzędów i tą wiedzę przekazywano ustnie. Po prostu nie wiadomo dlaczego o satanie, o daimonach, tanach, czyli ta Biblia hebrajska, tak zwany Stary Testament milczy. Nie wiemy. Kilka wzmianek, o których powiedziałem, no i ten lojtan, mitologiczna postać, to jest naprawdę prawie nic.